Cześć, witamy wszystkich. Hello. Dzień dobry. Mam jeszcze, mam jeszcze y, chipsy w ustach. Poczekajcie, przełknę. Dobrze. Wtedy może być drugie. Hej, witajcie. Hej, witajcie po raz drugi. Już bez chipsów w ustach. Tak, tym razem. Dostaliśmy, dostaliśmy przekaz, żebyśmy się przedstawiali, żeby było wiadomo, który głos to jest kto. Tak, no tak jest, tak jest ciekawie, bo w sumie widzisz, możesz sobie nas jakoś inaczej nazwać. Kośnią ksywy. Tak, na tak. przykład ja jestem Stefan. No, tak, ja przykład... witamy w podcaście trzech muszkieterów. Jestem Atos. Hmm. E, to nie wiem, no, no, Nie no, Fortos będzie zbyt ten. Zbyt kiczowate. Ja nie wiem o co chodzi, więc powiem Zelmer. Ja na przykład usłyszałem na siebie określenie w, w, w Luna na parku, które brzmiało, że wyglądam jak żółw ninja po wylewie. Komentarz do zdjęcia, w którą zrobi na kolejce. bo ty wyglądasz jak żółw ninja po wylewie. Jeszcze byłem na kolejce? Hmm, jak ee, żółw ninja. Daunatello. Do, da? O Jezu, czemu mi to wtedy nie wpadło na wix? Denatello może. Daunatello. Co się o w ten sposób. A, no to, to do ksyły, nie? No. A, a do wylewu no to <śmiech> A, w ten sposób, tak. Dobra, a to w sumie e... M to Atos wybielał to <śmiech> portos, a ja jestem Aramisem. Tak by było. Chyba D'Artagnan nie jest wśród nas. Chyba, że to Kreg. Nie. Tylko się chyba, to będą nasi, nasi, nasi, nasi gości, będziemy przezywać Tartanianem. Okej, okay, dobra. W ogóle Aramis chyba był księdzem, nie? A który był gruby? Portos, więc się zgadza. O, to, to się zgadza. <laughs> Dobra. trzech eee, muszkieterów na bok, sprawdzimy to kiedy indziej. Hmm. To jest nasz ósmy odcinek? To jest otwarte pytanie do was. No jeszcze nie dziesiąty. Chyba. Tak, ósmy, ósmy. Bo mam na YouTubie drugi, trzeci, szósty i siódmy. No to z oficjalnych tak. O, jesteś pierwszy. Dobra, wspominałeś coś o parku rozrywki. gdzie byłeś, co widziałeś, w yy, Portosie. E, tak, byłem w, na Śląsku, że już się działo, mhm. a byłem w Energylandii, czyli Ało. żeby nie skłamać w jednym z dwóch stacjonarnych lunaparków w Polsce, mhm. W ogóle tam duży żal do Śląska, no na parki w całej Polsce i oba w Śląsku, bo drugi jest w e, e, Atos, w Chorzowie? W Chorzowie tak, znaczy na, na granicy Chorzowa z Katowicami, mhm. to w sumie Czyli... Park Śląski już jest chyba, chyba w legendzie, już jest chyba w Katowicach. Znaczy to jest ciężki temat, bo tam jest park i ten park należy do czterech różnych miast i one się tłuką o, o metry kwadratowe. <laughs> to rozbicie dzielnicowe. To znaczy tam jest bardzo płynna ta granica, nie w tym, w, tym, w tym parku. Nie jedno drzewo jest dla tych, drugie dla tych. Fajnie, jakby atrakcje w tym parku były tak dzielone. Obliczali ile osób na którą kolejkę wchodzi. Nie? To jest Katowicka, to jest Chorzowska. Dobra. Ale wracając, Energyland jest trochę dalej. Jest w zatorze. Jeśli ktoś by się chciał wybrać, to jest między Katowicami a Krakowem. A jakby już był tam w okolicach i dalej nie widział, to, to jest 15 km do Święcimia. Także super po prostu lokacja. Ja dopiero jadąc tam, znałem sobie sprawę, dlaczego te wszystkie wycieczki, no, Żydu są takie wkurwione kiedy on dał się. Jedzie, widzi te wszystkie plakaty, Energylandia czy coś, i nagle autokar skręca. i. Ja się nie dziwi, No to dobra, ale już dojechałeś i, i... dojechałem. było cringe'owo jak zobaczyłeś tych wszystkich ludzi w przebraniach, czy nie? W ogóle, nie. Salem ty byłeś, czy nie? Nie, nie, ja wiem, co, że jest coś takiego, ponieważ moi znajomi tam byli, slash pracowali, ale ogólnie to nie, nie byłem tam. Dobra, to ja cię zacznę zachęcać. Czemu warto tam pojechać? No ponieważ jest to w ogóle event na skalę kraju Jak się ogląda wszystkie te filmy właśnie amerykańskie, w których są jakieś te lunaparki czy coś To jest odtworzone, to jest naprawdę lunapark z prawdziwego zdarzenia Nie ma co do tego żadnych wątpliwości, jest ogromny Obecnie jest bodajże trzeci na świecie pod kątem ilości rollercoasterów Więcej jest tylko w USA i w Chinach a, chyba nie. Disneyland ma chyba więcej, nie? Tylko Ika to, to nie. nie, wiem, możliwe, że amerykański, tak, chyba tak Amerykański, nie, Disneyland jest niżej Oni mają duże atrakcje, ale mają mało roller coasterów Gdzie w Europie jest Disneyland? W Paryżu? W Paryżu Pod Paryżem e, Dobra, no i co, Przyjeżdżać tam na miejsce i już od wejścia wita was Hyperion, który jest poprowadzony z dusz parkingu Jebitne zwierzę, 140 km na godzinę wzniosł 80 metrów, ludzie przejeżdżają, drą mordy. Znaczy, ja tutaj wtrącę, mi zawsze się wydawało, że Energyland jest, witacie, kiczotwatymi napisanymi na szybko piosenkami disco o tym, jak fajnie jest się bawić w Energyland. A to już jest przy kasach, tak, tak. I A potem, ale... gdzie nie pójdziesz, słyszysz tą melodyjkę. La la la la la la. Powiedz, Kolega tak nawet przy którejś atrakcji powiedział, że kurczę, no w mam godność, nie wchodzę na to. Ale godność trzeba pozostać przy kasie, nie? To... Ale już się masz tylko bawić. Także mi się tam nie przeszkadzały te piosenki, nawet w mimo swojej kiczowatości kompletnej. Były też typowe, w zasadzie jeśli chodzi o dla takich miejsc, moim zdaniem. No dobra, no pojechaliśmy tam. Pojechaliśmy w trójkę z kolegą, który właśnie chciał te wszystkie rollercoastery zaliczyć. Z siostrą, mhm. która chciała zobaczyć jakieś tam. Jakie są ciekawe atrakcje, a które chciałem wynieść jak najdziwniejsze. Mhm. I chyba wygrałem ten pojedynek. Pogoda była znakomita. pojechaliśmy w czwartek było 32 stopnie. Jestem osobą, która nie lubi takich pogód, ale Nat jest na to przygotowana. Wszędzie są prysznice takie, te, które robią mrzawkę. Na każdym kroku. Jeśli chodzi o atrakcje wodne, to nie troszczą się o to, żeby woda została. W tak powiem w obrębie tej atrakcji także jak się człowiek chce bardziej schodzić, to wystarczy się przytulić tam do ściany okay. wodnej atrakcji i też będzie schodzony, kiedy kolejka przejedzie. Dobra to względem pogody pierwsze wrażenie no tak no jest trochę kiczowato na początek są te piosenki lepiej się nie wsłuchiwać w tekst nie bo to jest... chyba jakieś dziecko po prostu z wygrało konkurs. Znaczy y ja uważam, że ogólnie ta pierwsza część, którą widzisz jak wchodzisz, jest bardzo kiczowata i bardzo biedna, bo po prostu jest najstarsza, nie? W sensie, tamte rollercoastery, tamte atrakcje nie są robione na zamówienie, tylko są po prostu pewnie gdzieś skupowane z, wiesz, z, z, zewsząd i tak pasują do siebie jakieś do nosa, a później każda nowa dobudówka już jest w jakiś sposób tematyczna i już, już to wygląda lepiej, nie? No nie to tam. tak, no w, w ogóle wejściem to jest ten taki e, jakby zamek, ale właśnie taki zamek w stylu Disneylandu, nie? Te kasy są właśnie te, czymś takim, nie? No i tak już człowiek wchodzi faktycznie, jest takie. No ale na początku byłam nachypowany, więc nie zwracałem na to uwagi. Tak jak mówi Apos, e, wchodzi się i najpierw jest tak zwana, chyba bajkolandia się nazywa, czyli takie atrakcje dla najmłodszych, karuzele, jakieś tam, więcej karuzeli. Jakieś rollercoastery, znaczy roller no kolejki po prostu, które jeżdżą gdzieś tam po płaskim, żeby z łagodnymi zakrętami, ale ogląda się to, widać przynajmniej dzieciaki są gdzieś tutaj na miejscu, nie? Mm -hmm. wie, więcej fajnych atrakcji dla doroślejszych. Czaję. Mm, cóż, no, jak się, faj, fajnie jest tam pojechać moim zdaniem ze sobą, która już poniekąd wie, co, co gdzie jest. My byliśmy, mówię, z kolegą, który już tam był, ale dwa lata temu to, to sam nie poznawał w sumie Energylandii i mu się nie dziwię mm -hmm. Rozbudowa tego parku to jest po prostu niekończąca się opowieść i to też mam w uwagach, że poniekąd się zacząłem tego bać, bo to już się robi, moim zdaniem, trochę za dużo To, to już może być problematyczne za, za jakiś rok, dwa ja na przykład teraz dobudowują w ogóle hotel przy samej Energylandii no, Rychło w czas no, hmm. aczkolwiek, kurczę, zastanawiam się jak to będzie wyglądało, nie? Jeszcze nie widać, że tak powiem, zarysów tego i ten, są tylko informacje co gdzie będzie. Eee, dobra, no i wracając. Eee, polecam na początku, jak się tam powiedział, najpierw znaleźć sobie taką atrakcję, nie za lekką, ale też nie za mocną, żeby się w ogóle wyczuć. W naszym przypadku był to boomerang, czyli jedna z, w sumie jak potem sprawdziłem, najpopularniejszych takich atrakcji parę rozrywki, czyli otwarty tor idzie się raz przodem, raz tyłem parę raz zarzuci a no i człowiek od razu potem bia, patrzy na swój żołądek, na swoją głowę nie już. i tak jak masz w grze po prostu tutaj te ci dopasowuje poziom trudności no to to już wiesz, na co jesteś gotowy e pierwsze wrażenie, które miałem od razu w tej kolejce to kurczę, ludzie, którzy tam są w tej Nerdzylandii tak powiem tłum, który przechodzi Robiłem wcześniej mm -hmm. praktyki w szpitalu i powiem tak, bałem się, że to będzie mega hamstwo, po prostu, a mm -hmm. o dziwo nie, wszyscy są dla siebie w sumie w tym parku mili, wszyscy mm -hmm. się cieszą. Raz widziałem tylko taką ściekłą typową matkę po prostu, nie? która była zła, i dziecko chlapali na wodnej przygażdżce, to mm -hmm. wszędzie się zdarzy. no nie poradzisz. Na w tak Byłem tam z 10 godzin, bo fajnie trafiliśmy. Była akurat mój był dzień, kiedy była otwarta Energylandia do 21. To mm -hmm. też jest lekki, moim zdaniem, problem tego parku, że dosyć wcześnie się zamyka. Jednak wydaje mi się, że jest dużo osób, które byłyby chętnie przejechać czymś takim, właśnie przy jakimś lekkim zmroku czy, czy wczesnej nocy, przy tych podświetleniach i, i, i większej dezorientacji, co się stanie z człowiekiem. No, też warto wspomnieć, że dużo eventów tam się dzieje, nie? Tam bardzo praktycznie masz co, co weekend masz jakiś koncert i to nie są... Także też trafiliśmy, że akurat nie było wtedy, bo tydzień wcześniej był jakiś hard bass i, yy, i dzień później jakiś mocny elektryczny, coś takiego. Tak więc właściciel stał się bardzo dobrym milionerem i, i w sumie... bardzo dobrze, Wie jak Chociaż powiem tak, te festiwale to tam też moim zdaniem pasują jak te kolejki do siebie w... Samej tej, nie? W bajkolandii. Mhm. Jak czytałem o tym, to, to w ogóle jest jakoś tak, że te koncerty są w sumie za terenem tej Energy Landii. No, trzeba parking od parkingu odbić w lewo, a po prostu masz jeszcze bilet do tej Energy Landii, więc takie trochę dla mnie niezrozumiałe, ale nie byłem, nie oceniam. E... Dobra. E... Fajnie po prostu nawet tam pojechać, jeśli się nie jest pewnie, pewnym, czy się przejedzie na tych mocnych posterach, ale po prostu się rozejrzeć. No kurczę mówię, to jest moim zdaniem, no, tak jak już wspomniałem dwa razy, event nie? Mhm. Któr, jak człowiek wcześniej nie był w takich miejscach, no to patrzcie jak dziecko po prostu, nie? Tak, na, nadrabiasz dzieciństwo w tym momencie. Mhm, mi spoko w sumie. A patrzysz na te właśnie gdzieś tam atrakcje w stylu, że narzuć ringo na butelkę, tak, albo w ta piłeczką do kliszka, żeby wygrać jakąś tą pluszaka. Mhm. Wszystkie, nawet najbardziej kiczowate elementy Luna parku są, są i tu. To świetnie. No dobra, no to szybko przejdę w takim razie do jakichś fajnych atrakcji, ponieważ jest tu sporo rowercoasterów z prawdziwego zdarzenia. Najpierw udało mi się być z takich rowercoasterów na Majanie, o którym sobie wcześniej z Atosem rozmawialiśmy. Kolejka podwieszana, czyli pod sobą nie ma się nic. Siedzi się po prostu w takim krzesełku. Dużo inwersji, bo Z3-4, czyli takie elementy, w których albo masz zerową grawitację, albo za 4 razy mocniejszą niż zwykle. Oh. Tak, nogi wyrzuca ci we wszystkie strony. Kurde, później, później, że tak powiem, w kulisach wam wiesz nawet swoje zdjęcie, bo kolega nie wytrzymuje, muszę to kupić. To było czyste, przerysowane przerażenie z jakichś tam komiksów, nie? Człowiek wychodzi z tego, nogi mu się trzęsą. Ale jest cudownie, no. od razu jest mu chłodniej w taką pogodę, więc no tak, jak, tak. Najbardziej, jak najbardziej polecam. Potem rozglądaliśmy się, rozglądaliśmy, poszliśmy w koniec końców na Zadrę. Tutaj yy, też M wrzucił filmik pokazowy POV z przejazdu taką kolejką. Jest to nowość, 22 mm -hmm. sierpnia była oferta, także byliśmy parę dni po. Mhm. Także jeszcze człowiek miał po mnie pewność, czy na pewno przeżyje, czy, czy na pewno jest dobrze przetestowane wszystko. Tak. Jest to tak zwany rollercoaster hybrydowy, czyli jest z nim pełno drewna. W odróżnieniu do np. takiego hyperiona, gdzie tam w zasadzie te rurki to i na mapie poglądowej można policzyć i zobaczyć gdzie są. Tutaj po prostu kratownica na kratownicy, deski za deskami. Tak, widzę jest tak, jest to element tak zwanych head i foot chopperów, czyli miejsc, gdzie człowiek się bo obawia, czy zaraz czymś nie przydzwonił łbem albo nogami. Oh. Ponadto e, 60-metrowy spadek pod kątem 90 stopni. Oh. Co pewne przeżycie. No. Najlepiej jak jeszcze że też się śmiałem z tych dziwnych dzieci, gdzieś za przede mną była dziewczynka, która w tym momencie podniosła ręce, puściła wszystko, co tam miała nie i ucieszona jechała w dół, nie? No zaraz by Ech. złapała, nie? Tak, tak. Warto dodać, że, że dużą rolę odgrywają te zabezpieczenia, które są, nie? Na majanie na przykład jest zabezpieczenie w formie takich, jakby to powiedzieć, nakładany z góry taki trójkąt. Zapinany mhm. przy no, między nogami, nie. Okay. Więc człowiek czuje się taki, no zabezpieczony, nie ma. Tego. No wiesz, jeżeli dobrze pamiętam, to. Ramiona. Na, jeżeli dobrze pamiętam na rozrywkowe. Właśnie tego typu koszty Urząd Dozoru Technicznego musi robić badania co pół roku, więc... Mm -hmm. mm. To powiem tak, o ile w Majanie, no to mówię, miałem ten ramiona, że tak powiem, zabezpieczający na sobie i się po prostu człowiek do nich przytuli i wie, że powiedzmy nie odpadnie. To tyle na Zadrze, zabezpieczenie było minimalistyczne, bo to była opaska na uda. Huh. Także jak się człowiek zjeżdżał te 90 stopni w dół, no to musi się tyłek odrywał nie? i już się witał z kosztem. Mm -hmm. Nie wiem jak jest na Hyperionie, także nie chcę oceniać, która z tych atrakcji jest, taką straszniejsza, bo z tego co wiem w sumie, jeśli, poza kolejkami w stylu, znaczy to nie są kolejki, tylko atrakcjami w stylu jak najbardziej cię zakręcić. Mm -hmm. Z samych rollercoasterów to bodajże Zadra, mają i Hyperion to są trzy takie najbardziej hardkorowe w Energy Energylandii. Hmm. Także byłem na dwóch i, i powiem tak, polecam. Mimo, że czuję się tchórzem i ten, już po zadrzemię takie przez najbliższą godzinę, nie? No tak. No to, kurde, kolejnego dnia wspominałem to bardzo fajnie, nie? Jednak to samo sobie... wygląda jak... Mm, takie bolesne wspomnienie. Tak, no człowiek, który zatem wita się przez 10 minut z ziemią, cieszy się, że wylądował. Tak. Jakby gdzieś tam była przerwa, że tak powiem, między turami, że tak nie wiem, jeśli przy i znowu wierzy tam już w górę, to on się pewnie zaczął przedstawić ludziom dookoła, nie? Mm -hmm. Więc w takim stanie jest y, uczestnik tego. Mm, pamiętajcie o mnie. E, powiem tak, no wszystkie te atrakcje, no jeśli ktoś kalkuluje mocno, to jest y, trochę zaboleć to, że no taki przejażdżka czymś takim fano, z półtora minuty, dwie minuty max. A kolejki, no to w przypadku Zadry, tydzień po premierze, no to było bite 40 minut w słońcu. To już człowiek na początku wsiadał taki, o, wreszcie można usiąść przynajmniej, a potem się zaczynało i się zastanawiał, czy on to stało 40 minut. Mm -hmm. Także jeśli chodzi o hardkorowe kolejki, to mogę powiedzieć to. Z hardkorowych jeszcze byłem na Speedzie, którego bardzo polecam, osobom, na które nawet się rollercoasterów. Jest hardkorowy, ale nie aż tak. Speed to jest najszybszy rollercoaster wodny. No. Na który w ogóle kolejka e, jest... To znaczy, że jakby nie ma szyn i tak dalej, czy... E, nie, nie, są szyny, spadasz, ale... Wpadasz do basenu z wodą. Tak, tak. Aha, okej. Okay. Tak zwane efekty splash, no, czyli mm -hmm. gdzieś tam cię woda może oklapać, gdzieś ten wagon nie przelotuje przez wodę jasne. parę razy. W tym wypadku to jest właśnie to, że z 60 metrów tak jak kątem w 45 stopni rozpędza się do 100 na godzinę i wjeżdża w wodę. A, okej. Okay. Potem jest jeszcze za dwa piruety, nie, ale że tak powiem, nie, nie nogami do góry, i... także to jak najbardziej polecam. Jeśli ktoś chce jednak powiedzieć komuś, że był na czymś ekstremalnym, a, a trochę się dyga, no to to jest jak najbardziej dla nich. I tak JP na 50%? Mhm. Okej. Okay. No tak, no atrakcjach można tam mówić i mówić. No z, z koniec końca, jak tak podliczyłem, to w ciągu 10 godzin udało mi się być na jakichś tam 15, 14 atrakcjach tym wliczając jakieś pokazy, nie? Bo no jasne. mimo wszystko moim zdaniem opłaca się, nie? Tak to jest mhm. człowiek się boi właśnie tym początkiem, patrząc na te wszystkie właśnie ludzi przebranych za smoki, coś tam, nie, że, że może być kicza, ale niekoniecznie. Byłem na pokazie ognia. Tu jeden mhm. i drugi w Extreme Energy Landii pokazy samochodowe, motocyklowe, stylu mhm. jeżdżenia na dwóch kołach, drift jak najbardziej polecam. No to nie jest coś, co jest bardzo długie, czy tam trwają te pokazy do 20 minut, ale są dosyć energiczne i, i bardzo polecam. Co jeszcze mogę powiedzieć? No obsługa tam ludzi, no, zakładam, że połowa studentów w wszelkich uniwersytetów na Śląsku to jest tam zatrudniona. Kolega w pewnym momencie zaczął sobie jakoś szacować i ten wyszło, i nie mógł dojść do tego, ile osób może pracować. Przy każdej kolejce po jakieś 15-20 osób się kręciło. Mm, mniej. musiał wam się coś pomylić. znaczy... Powiem tak, przy kolejki masz około, jeśli chodzi o to ekstremalne, nie? Z sześć osób. Trzy przy puszczaniu kolejki, jakieś trzy kolejne przy oddawaniu bagażu, że tak powiem. Na zdrowie. Cześć. Na zdrowie, chibi. Dziękuję. Dostałaś na zdrowie Dziękuję. też. Dziękuję. Podobało mi się to, że y, mimo wszystko, bo wiadomo, y, 130 zł za bilet, to od razu warto wspomnieć. No tak. No i tak człowiek potem się zastanawia ile jeszcze w środku nie hajsu, nie? No tak. No i na przykład pierwszą taką rzeczą to było jak wyszliśmy na Majana, no i się okazuje, że wszystkie okulary, y, jakieś plecaki czy coś, do szafy. Mm -hmm. Szafka płatna 5z, aczkolwiek opaska już ci zostaje na cały dzień. Mhm. Mm Także to, to już nie jest, powiedzmy moim zdaniem, jakiś to... Tam... Aczkolwiek to mogłoby to być w cenie biletu. No, no Nie to mogłoby to być. Z drugiej strony kurczę, nie wiem, powiem tak, jakoś jak już zapłaciłem to mi nie przeszkadzało. Jak już zobaczyłem na kolejnej atrakcji, że już nie muszę wydawać, to mówię tak okay. No, Tak per, jednorazowo jest okej. Okay. ale per, mogliby na... po prostu podbić 5 zł na bilecie i tyle, nie? A z drugiej strony wtedy mogłoby się zacząć to, że już ludzie by odkładali naprawdę rzeczy, które mogli po prostu w kieszeń schować. No ale, wiesz, odkładasz i masz to w dupie, nie? Że ktoś ci ukradnie. No. też racja. Tu, tu jedno mam uwagę właśnie, jeśli chodzi o klientów tego Energy Landing, Jeżeli ile nie widziałem wprost jakiegoś chamstwa, to mówię, w kolejkę to się wepchało może ze trzy razy jakieś tam osoby. To w stan szafek, taki kurczę, no, są jakieś samo zamykacze, czy coś tam na wszystko tam, potrafią być wyłamane ten, no i tak się człowiek zastanawia. Kurczę, co ty no. gadasz, jak byłem, to dwa czy trzy miesiące temu, to te szafki były funkielnówki, nieśmigane Nie no, to powiem ci, że na każdej atrakcji no, to było tak widoczne na 130 szafek to gdzieś pięć takich widocznych, prostu już otwartych, wiesz, przekrzywione drzwiczki, nie? Dzi Dziwo no, no, opowiadasz, bo mówię, parę, jak byłem tam parę miesięcy temu, to one były, wyglądały jak świeżo z folii wyjęte to Wątpię, żeby w ciągu tam miesiąca zniszczyli je, aż tak dokument, Czy dwóch? Ludzie nie poznają, ale <grym _> to, to, to mogę powiedzieć, nie wiem, znaczy dla niektórych to i nawet ten system szapek, który moim zdaniem był bardzo intuicyjny, no to potrafił być za trudny. Wstaje się opaskę z kodem, skanuje się, jest wyświetlone, która szafka się otwiera, jak w paczko macie, no. Sadza Wsadza się rzeczy, potem odbiór jest po drugiej stronie, też są drzwiczki, git. Także zdarzały się osoby, które powiedzmy, no nie wiem, coś zeskanowały, wrzuciły do szafki, zamknęły i potem a jeszcze z odłożeniem okulary czy coś tam i się tam już kłóciły z, tam, nie? z skanerem, tak, że, mm -hmm. czemu nie chcę otworzyć z tej strony. Także są jakieś tam drobne problemy, aczkolwiek w sumie są na bieżąco tam kontrolowane przez pracowników. Tak samo raz zeskanowałem paskę i otworzyłem się szoko w tej były rzeczy. To gościu po prostu z obsługi, to zobaczył, poprosił, żebym zamknął tą szafkę i dał mi nową paczkę. Mhm. No coś się tam w systemie skoksiło, no ale to od razu jest reakcja, nie musiałem nigdzie czekać czy się dopraszać. No do obsługi szczerze mówiąc, nic nie mam. E, hmm, co tu jeszcze mogę, tak, żeby nie ząść ten. E, byłem też na atrakcjach dziwnych, tak powiem. Które moim zdaniem są bardzo ciekawe i warto wyszukiwać czegoś co niekoniecznie jest super szybkie, super ekstremalne I, i, i jednym z tych był Monster Attack, który miałem szczerze nadzieję, że będzie domem strachu A okazał się po prostu strzelanką z wagonika O, Tak, śmiesznie było, bo wagoniki były dwuosobowe Byliśmy w trzy, kolega z, z moją siostrą się wykali do jednego ja musiałem do drugiego, patrzę, tam taka ośmielatka siedzi. No dobrze. Może wygląda dziwnie, zwłaszcza, że tam same dzieci stały w kolejce. Mówię, no trudno. Siadam, zaczynamy jechać, tak dopiero się rozglądam i taką mówię, co to ma być takiego strasznego. I dopiero zauważyłem, że przy nodze, bo dziewczynka to pierwsza zauważyła i ten, jest taka kabura i nie pistolet. Wyciągnęła, gdzieś zaczęła celować, strzelać, dopiero się zorientowałem. No i fajnie, nie. Przejeżdża się przez ciemny ten trwa tu z dwie minuty. Strzela się nabija punkty. Świetne jest to, że, że na koniec jest oczywiście podsumowanie, kto, kto ile strzelił. Bodaj, że. Tak się zanałem szczerze mówiąc, że, że chyba miałem jakiś rekord godziny czy coś takiego. Także good, good enough jak dla mnie. Bardzo przyjemna atrakcja. A drugą, co już opowiadałem też M przed włączeniem KREGO. Mhm. Był tak zwany splash -bupy. czyli też atrakcja wodna, też głównie dzieciaki tam wszyscy są w kolejkach i ich rodzice gdzie siada się w czterostronnym wagoniku, pod dwójkami, że tak powiem, odwróconymi do siebie plecami i każde miejsce ma taką armatkę wodną na korbę. Mhm. Korbą się obraca, wtedy to spluwa wodą, no jak taki porządny w sumie yy, zraszacz. Mhm. No i na początku jak się siada, jak się zastanawia w sumie, co mam celować, czy ten, no okazuje się, że dzieciaki nie mają takiego problemu, od razu celują w ciebie, no to ty oddajesz. I szczyt się toczy, walisz po dzieciakach, potem po ich rodzicach, no why not, potem się okazuje, że te armatki jeszcze mają taki kąt zasięgu, że jeszcze spokojnie możesz ludzi w kolejce oblać, ludzi poza atrakcją, a że 30 stopni, to wszyscy są szczęśliwi, jeszcze ci dziękują, że, że ich schodziłeś. Mhm. Także bardzo fajna atrakcja, śmieję się też, bo wokół są rozstawione tam płatne delce, na czym one polegają. Wokół tej atrakcji jest pięć armatek wodnych na piątaka, mhm. gdzie po wrzuceniu piątaka tam na, nie wiem, trzy minuty, może cztery włącza się po prostu zraszacz, który wali taką siłą węża ogrodowego A. i nie trzeba przeładowywać, nie? Mhm. Także przychodzi Janusz z Grażyną, Małemu Antosiowi wrzucałem piątaka i dzieciak z pół metra wali do ciebie wężem ogrodowym. Ty próbujesz tą armatką, tylko że ją musisz przyładować co chwila nie. I czujesz się właśnie jak na takim pay to win, nie? Ale z tam. drugiej strony jest chłodno, jestem, nie? No tak Także z, z grubsza tak, tak wygląda Energylandia moim okiem Powiem tak, 10 godzin zlatuje bardzo szybko mm -hmm. Ale jest e to na pewno bardzo fajna atrakcja i Myślę, że każdy z nas ma w miarę blisko do niej ja no, już mieszkałem w Polsce, nie? Każdy ma tu blisko, gdziekolwiek nie, w porównaniu do Skali światowej, No, ale myślę, że odległość od Zatora do Warszawy jest w przybliżeniu taka sama jak do Zatora z Wrocławia, więc... No, ode mnie się jechało ze trzy godzinki, po, po, po naszej remontowanej A4 tu, tu jeszcze pay to win, nie przejdź autostradą te opłaty bolały bardziej niż te szafki w Energy e, co, co mogę jeszcze dorzucić? No, e, trochę martwię się tym rozrostem Energy Landii. Słychać mnie, czy przerwał? E, słychać, słychać. Słychać, ale uważam że dopóki, e, dopóki? uważam, że dopóki będą tworzyć takie um, tematyczne zagajniki, to i nie, pod, nie będą podbijać ceny, bo i tak cena jest dosyć niska i przemian jest całkiem spory, to myślę, że to może się rozwinąć w bardzo fajne, wiesz, wesołe miasteczko może wchłonąć tak naprawdę całe miasto, nie? Tak, tylko mówię, ono już jest w sumie duże i to powiedziało na skalę europejską na pewno, no, na światową nawet. To jest już jednak dosyć spore. I, i, I moim zdaniem jako biznesmen robiący biznes, biznesie, no to bym się bardziej zastanowił, czy, czy jeszcze w Polsce warto gdzieś w zupełnie innej lokacji coś otworzyć. Z, obe, że tak powiem, to już obecna w zasadzie energy jest taka, że jeśli ktoś chce tam faktycznie pojeździć na wszystkim, zobaczyć co tam się dzieje, to no to z... dwa razy jak się spręży, no trzy razy moim zdaniem to jest takie faktycznie, że, że się człowiek nie znudzi. Hmm. Jak tu mam teraz przy sobie mapę, no to samych atrakcji jest tu wypisanych 80 Kurde, nie, oni mają dziwną numerację, przepraszam, przepraszam no, no, tak. Może być tego nawet tego. No, to jak już jesteśmy przy zachwytach i ochach i achach No dawaj To ja ostatnio obejrzałem serial e, Holistyczna Agencja Detektywistyczna Dicka Gentliego. Czy wy to widzieliście, czy wy oglądaliście ten serial? Ja zacząłem to i obejrzałem chyba dwa odcinki, więc wiem mniej więcej o co chodzi, ale nie, nie, nie znam jakby szczegółów historii. Może tak. A ty Kamil? Coś, właśnie coś mi ten tytuł mówi. Tam grał, kurczę dobrze myślę, Ela, ja Tak. tak pro, Frodo mhm. A no, no, no, no, to kojarzę. A nie, nie widziałem. Ogólnie serial jest dostępny na Netflixie. Powstały tylko dwa sezony. W dużym skrócie jest sobie koleż detektyw. Nazywa się Dick Gently. Ale on nie jest takim zwykłym detektywem, który rozwiązuje sprawy. On jest, jedyny, on jest jedynym w swoim rodzaju holistycznym detektywem. Oznacza to nie mniej mniej więcej, że chodzi gdziekolwiek bez celu i, i składu, i patrzy, jak się dzieją rzeczy, ponieważ on wierzy, że wszystko jest połączone i nic również jest połączone. Everything is connected and nothing is also connected. Uh... Rozwiązuje sprawy, które akurat miał rozwiązać, tak, tak, jakby tak na los. Tak, które akurat wpadły w jego ręce, o których na przykład yy, z pełnym przypadkiem przeczytał i się za nie zabiera. Tak. Eee, taki, jest, taki jest koncept, yy, to jest na podstawie opowiadań yy, Douglasa Adamsa, tak, Douglas Adams, ten twórca autosławem przez galaktykę. I to jest naprawdę świetna, abstrakcyjna komedia. Tam się dzieją tak abstrakcyjne i tak yy, nierzadko głupie rzeczy, a jednocześnie jest to tak dobrze napisane, że w pewnym momencie tak, nie wiem, dwa czy trzy odcinki przed końcem sezonu, ponieważ jedna sprawa to jest jeden sezon. Mm -hmm. e, wszystko ci się tak nagle wskakuje na swoje miejsce. Wszystko ci się nagle, jeżeli oglądasz uważnie, to wszystko nagle ci się tak spina. Tak, i Tak, że wszystko, wiesz, każdy gest, wiesz, że potem e, wracasz na przykład do pierwszego odcinka, oglądasz i faktycznie tam Dirk w którejś minucie miał w ręce jakiś przedmiot, który ma znaczenie w, w siódmym odcinku, o którym wspomina. Mhm. I wiesz, i wszystkie pozornie e, randomowe sceny, pozornie randomowe osoby, które spotykasz, nagle to wszystko ci się tak wiesz. To wszystko faktycznie jest połączone. everything is connected, nie? Mhm. E, pierwszy sezon opowiada... W sumie w obu sezonach Dirk zajmuje się zaginięciem E, dzieci. W pierwszym sezonie jest to córka znanego milionera. W drugim e, musi po prostu odnaleźć chłopca. To są jego sprawy. E, nie mogę też powiedzieć za dużo, żeby wam nie ewentualnie nie zaspoilerować, bo... Czyli czekaj, czekaj, to jest tak, że każdy sezon mówi o jednej sprawie? Tak, tak. E... Pierwszy sezon ma 8 odcinków, to jest rozwiązanie pierwszej jego pierwszej sprawy, a drugi sezon liczy 10 i to jest jego druga sprawa, no i niestety serial został anulowany, więc nie ma więcej. Z jednej strony wielka szkoda, ponieważ po obejrzeniu tego ma się taki straszny niedosyt i chciałoby się jednak oglądać to dalej, a z drugiej boję się, że skończyłoby się to trochę jak Doktor Who, gdzie po którymś sezonie po prostu stał się nieoglądalny. I mimo, że to się podobno zmieniło, już już do niego nie wróciłem, nie? No tak. W międzyczasie googluję i się chciałem dopytać, czy może wiesz. E, bo widzę tu, że jeszcze był wcześniejszy z tego Dirk Tak, to był miniserial. E, to był miniserial e, dla BBC. Uh -huh. Będący Zapchaj Dziurą po Sherlocku. Tym z Benediktem Cumberbatchem. Może po prostu między sezonami A. musieli coś wydać, więc robili jakiegoś takiego gniotka luźno powiązanego, ale, ale to tylko wiesz, postać, nie, to tak jak masz Sherlocków Holmesów, których masz kilkadziesiąt Rozumiem, ale po prostu zastanawiam się, czy powiedzmy, nie wiem, po obejrzeniu holistycznej agencji tak, no to czy warto byłoby jeszcze, nie, o, nie Nie wiem, nie oglądałem, aczkolwiek, aczkolwiek obawiam się, że ogólnie, bo ogólnie opowiadania o Dirku Gentlem są bardzo dziwne i nie mają w sumie nic wspólnego z Yy, z serialem. Mają po prostu ten, ten pomysł, że everything is connected, a mhm. jak gdyby cały flaw, który został stworzony na potrzeby tego netflixowego serialu został wymyślony przez scenarzystów. I, i oni tylko tak luźno opierają się na yy, tym abstrakcyjnym humorze autora. Mhm. Mhm. Znaczy tak, ja ogólnie Mam miałem ochotę go oglądać dalej, tylko że zacząłem go oglądać chyba do robienia obiadu któregoś i przeszkadzało mi strasznie to, że trzeba się na nim strasznie. Tak, skukać, tak, tak. To żeby nie jest serial, to nie jest serial, który oglądasz przy okazji. No bo właśnie. To wszystko, wszystko ma znaczenie, każde słowo ma znaczenie. No właśnie. Takie miałem wrażenie po oglądaniu tego chyba tam pierwszego już odcinka, że właśnie tam było pełno takich detali w stylu tam Elijah Wood jadący windą, który widzi coś, jakiś ślad na suficie, który znaczy coś i często, yy, tak. jak, jakby nie mogłem go oglądać do czegoś po prostu. Tak, to trzeba po prostu się zaangażować i oglądać go od początku do końca, ale tak. z końcem sezonu po prostu masz tak wielką radość, że jak gdyby odpłacać i to całkowicie mhm. z nawiązką. Czyli nie w no? stylu Ocean's Eleven czy coś, czy takich motywów, tak? E, tak. Że na koniec się wyjaśnią po prostu co było z E, tak, na przykład e, Dirk tłumaczy, jak doszedł do rozwiązania jakiejś sprawy, no i wtedy wiesz, masz te takie przebłyski, co, co było po drodze, nie? Ale o, w przeciwieństwie do Ocean Eleven, ten serial nie ma jakichś e, ukrytych plot twistów. W sensie, jeżeli oglądasz uważnie, co przy pierwszym sezonie rzadko się zdarza, ale przy drugim już e, faktycznie ma miejsce, to jesteś w stanie odkryć e, odkryć całą intrygę od chwilę przed albo równocześnie z Jirkiem nawet zanim on jeszcze zacznie wyjaśniać hmm. rzeczy To fajne jest akurat Wreszcie, Jeszcze na czym opiera się, bo tutaj sam urzęsza słowa absurd to Jeszcze raz co? Absurd? No na przykład absurd. to, że yy, wiesz podejrzanym o na przykład jednym z dowodów zbrodni w y, pierwszym sezonie jest mały kot I w sumie Dirk nie wie jeszcze, dlaczego on jest ważny i dlaczego jest dowodem zbrodni, ale jest. Albo absurdem sytuacji jest, to chyba była nawet scena z pierwszego odcinka, że jacyś tajni agenci w czarnych, wiesz, w czarnych kombinezonach celowali do Dirk'a Gentiego ze snajperki, mhm. po czym jeden z nich wystrzelił, ale ponieważ wtedy tam Nadlatywał ptak, więc on w ostatniej sekundzie odwrócił tą kolbę snajperki, żeby dobrze trafić i wiesz, przebiła szybę, odbiła się od patelni, od telewizora, e, od, buty, od, wiesz, od glana, który akurat był położony na ziemi pod tak dziwnym kątem, że kula przebiła, czasz, e, przebiła sufit i czaszkę jakiegoś kolesia, który mieszkał nad... E, mieszkaniem, w którym aktualnie znajdował się Dirk. Tak. Powiem ci, że, że samy screen na filmu by też mi trochę wyjaśnił. Znaczy... Że w, te, w, ten sposób, w ten sposób jest to absurdalne, nie? Albo to okay, jak okay. Jack Gently e, przyjechał nowym, e, chyba to był Maserati albo Lamborghini. Po czym powiedział, e, jednej osobie powiedział, że jest nowe, drugiej osobie powiedział, że jest wypożyczone. Potem, cześć, potem, kiedy pierwsza osoba się upomniała, powiedział, że jedno nie wyklucza drugiego, po czym wymienił je za e, jeepa, bo akurat e, jechali na wieś i nie potrzebowali szybkiego samochodu, tylko terenowe. Mhm. Mhm. No Okej, okay, zachęciłeś. Oczywiście kim byłby e, detektyw bez swojego wiernego towarzysza w tej roli Elia Hood? Jest yes. bardzo irytującym typem, bardzo y, wrednym, właściwie Dick Gently też jest irytujący, ale obaj są irytujący w taki przyjemny sposób, że trochę jak, nie wiem, czy oglądaliście Doktora Hu? No. Trochę, trochę jak y, dziesiąty, bądź jedenasty Doktor, że są irytujący, bardzo Cię denerwuje ich sposób zachowania, ale też oglądasz z ciekawością, co będzie dalej, nie? Mm -hmm. Rozumiem, rozumiem. No i główny bohater też ma brytyjski akcent, więc, więc coś go z tym doktorem jednak łączy. E, a tak przy okazji ciekawostka jeszcze a propos Douglasa Adamsa, nie wiem czy wiecie, ale Autostopę przed Galaktykę naprawdę było yy, scenariuszem do doktora Hu. Douglas Adams napisał scenariusz do chyba czwartego bądź piątego, do przygód czwartego bądź piątego doktora. Ale y, coś nie pykło, więc został scenariuszem i po prostu pozmieniał nazwy i wydał to jako książkę. Śmiesznie. Tak, screen, który wrzuciłeś z kuszą, gościem w futrze. No tak, jak obejrzysz serial, to wszystko się wyjaśni. A, no tak, perfekcyjnie logiczne przecież. Na przykład, moimi ulubionymi bohaterami tego serialu e, był było czterech meneli, zwanych jako Roadie Free mm -hmm. e, Jak ktoś zwracał im uwagę, że jest ich czterech, to zawsze pojawiała się taka lekka konsternacja że dlaczego oni nazywają się e, po polsku... To... Roadie Free, skoro jest czterech Tak, tak no. Ale potem wszystko się wyjaśniało i oni przy pomocy kijów baseballowych tłumaczyli, że jednak są, że jednak powinni być traktowani jako Roadie 3, a nie Roadie 4. A oni chyba byli nawet w którymś z tych pierwszych odcinków. Tak, oni się pojawiają w pierwszym odcinku, a potem się jeszcze przebijają przez całą serię i i są też e, są też e, pewnym e, Comic reliefem, nie? Mm -hmm. aha no i warto Gdy też jeszcze na... warto też jeszcze uprzedzić, że tak trochę tak warto też jeszcze uprzedzić, że to nie jest serial kryminalny, to jest bardziej serial fantazy science fiction tak tylko uprzedzam, mm -hmm. że pojawiają się tam po prostu nadprzyrodzone elementy to jest taki trochę urban fantazy. No i znowu najbliżej chyba temu jest do podobnej konwencji, którą ma doktor Hu. Mhm. No to że często, no, to, to poradzę, że, że często musisz niestety logikę zostawić y, przed włączeniem odcinka, nie? Albo jakąś tam, sp znaczy spójny jest w swoim świecie, jest spójny, ale nierzadko y, trochę zaprzecza takiej y, naszej rzeczywistej logice, nie? To tyle. Oglądajcie. Może jak więcej ludzi go obejrzy na Netflixie, to może powstanie trzeci sezon. Zwłaszcza. Ja że, że, drugi sezon tego z Zwłaszcza, że serial kończy się cliffhangerem, nie? Ja nie lubię tego. Aczkolwiek nie jest to bardzo następczywy cliffhanger. To jest tylko rozwinięcie jakichś wątków, które się przewijały przez dwa sezony. No i ewidentnie brakuje tego trzeciego sezonu, który by te wątki zamknął, ale to. A utrzymaj tą samą konwencję przez oba sezony? Czy. czy... Pierwszy sezon jest bardziej sci-fi, drugi jest bardziej fantazy. Hmm? A. No to dobrze wiedzieć. Nic więcej nie powiem. Oba są równie dobre. Oba są fantastyczne i oba ogląda się z przyjemnością. I to po ile jest odcinków w sezonie? Pierwszy ma 8, drugi ma 10. W drugim jest... tak, 40 minutowe. W drugim jest więcej odcinków, ale też jest dużo bardziej rozwinięte backstory samego Dirk'a, nie? Skąd on się wziął i dlaczego ma takie, a nie inne podejście do życia? I do rozwiązywania spraw. Oki ok. Ok. Um, no to jak jesteśmy przy rzeczach dziwnych? Kojarzycie taką grę, która nazywa się Prey? Ja kojarzę tego starego Preya, ale to chyba A, nie to. to. Tego, tego z Indianinem. Tak. Nie, to, to nie. To nie. E, Mam otóż, gdzieś jeszcze e... demo na płycie. Ten stary prej, który tam był przez jakiś czas grą, która e, zbliżała się razem z Duke'em Nukem'em do tytułu najdłużej, najdłużej robionej gry kiedykolwiek, e, nie ma nic wspólnego z nowym Prejem, ponieważ e, po prostu markę starego Preya zgarnęła Bethesda, Bethesda stwierdziła, ok, zróbcie nam grę o tym tytule, która nie ma nic wspólnego, na co Arkane, które współpracuje z Bethesda, powiedział, ok, zrobimy grę. W ogóle, Arkane to są ludzie, którzy zrobili Dishonored, z tego są głównie znani, chociaż tam trochę różnych gier mają w, swoich, w swoim zanadrzu, e, na przykład, no nie wiem, Bajaszoka dwójkę, e, najnowszego mhm. Wolvensteina, który jest super średni, ale to pewnie dlatego, że jakby nie ma, nie ma za dużo wspólnego z tym, co oni umieją robić dobrze. To znaczy Arkane chyba do Wolvensteina robił tylko mapy. E, być może. Znaczy, wiem, że na pewno to nie, to nie jest tak, że sami to robili, no ale tam dokładali swoją cegiełkę. No ale wracając do gry Prey. Tak, wracając do gry Prey. Prey jest takim czymś pomiędzy starym System Shockiem, Bioshockiem i właśnie Dishonored. I moim zdaniem łączy bardzo dobrze te elementy, jest to first person shooter, gdzie jakby tak skrótowo mówiąc o fabule jesteśmy na stacji kosmicznej, to nie jest spoiler, ale e, ktoś może się przyczepić, to w ciągu pięciu minut gry się fabuły już wiadomo, że jesteśmy w kosmosie. Ja Jak tak, ktoś się tak, dobrze plakatowi przyjrzy, to nie będzie wiedział. Tak, tak, no właśnie, więc to żaden spoiler, ale tak. Jesteśmy w kosmosie, e, musimy wydostać się, e, wydostać się, no tak, najbardziej skrótowo mówiąc, ze stacji kosmicznej, na której jesteśmy, stacja kosmiczna, jest na niej trochę żywych ludzi, ale ogólnie jest opanowana przez takie maziowate alieny, które mają różny, kilka swoich tak jakby gatunków, i które różnie się zachowują w zależności od tego, jaki to jest gatunek. Czyli są takie małe, krabowate stworki, które mają ten gimmick, że potrafią zmieniać się w przedmioty, w sensie wyglądają po prostu identycznie jak coś. Właśnie chciałem takie powiedzieć, takie... że coś mi się kojarzyło, że tam walczysz właściwie z mimikami. E, tak. E, tam mają takie większe, które są bardziej podobne do jakichś... Znaczy tak... Mm, kształtem do ludzi, a tym jak się zachowują, to są jakieś takie, nie wiem, roboty z laserami najbardziej albo takie duże, silne bysiory, które po prostu szarżują w ciebie. No ogólnie jest tego, jest tego trochę, nie będę się w to aż tak bardzo zagłębiał. Natomiast sama gra jest, ma system ekwipunku, w którym mamy tak jakby ograniczone miejsce przez to, ile kratek zajmuje, zajmuje konkretna rzecz. Mamy kilka broni, które działają w różny sposób i tak jakby, przedostając się przez stację, zbieramy oczywiście zasoby, przerabiamy je na co tylko się da. Generalnie można grać tak trochę jak w Dishonored, czyli skradając się, eliminując po cichu przeciwników i tak dalej albo wchodzić Guns Blazing, tylko na początku jest to bardzo trudne, bo mamy mało amunicji, ale ogólnie da się to przejść i w taki, i w taki sposób. Co jest ciekawe w niej, to to, że to jest bardzo trudne do zauważenia na początku, ale im, im głębiej w grę, tym, tym lepiej można to zauważyć. Te postacie postaci poboczne, które niektóre już nie żyją, ale... Dla nas żyją przez jakieś tam audiologii, które zostawiły, czy coś. Mają zaskakująco rozbudowaną fabułę, co jest no, bardzo fajne, po prostu. I na przykład, e, wykonując jakąś tam misję, znajdując e, audiologii do niej, można sobie posłuchać o historii e, dwóch kobiet, które były ze sobą i po prostu e, miały tam jakieś swoje perypetie między sobą, które są zaskakują Yeee. zaskakująco, tak, ale są zaskakująco fajnie e, napisane i Sama stacja kosmiczna też przez to, jak jest zaprojektowana i przez te właśnie audiologii, nie wydaje się być grą, wydaje się być faktycznym miejscem, wiecie, są toalety, ludzie mają rozłożone rzeczy w swoich pokojach, jak wchodzimy do strefy rozrywek, to zauważamy, że ktoś zostawił rozłożoną sesję RPG na stole, tego typu rzeczy i to sesja RPG do tego stopnia, że można podejść i obejrzeć kartę postaci z konkretnej osoby. Może wkleję screena zaraz, tylko go otworzy mi się Steam. Co jeszcze jest fajne, Ma, jak to Arcane robi, ma bardzo fajnie zaprojektowane poziomy i ma jakby dużo takich zagadek środowiskowych. Raz, że ten projekt poziomów pozwala na to, że jeśli potrzebujemy przedostać się z miejsca A do B i na przykład miejsce jest zablokowane, to albo jeśli wpakowaliśmy wystarczająco punktów w siłę, możemy po prostu wywalić te drzwi z zawiasów, slash, wywalić te skrzynki, które to blokują, albo korzystając z supermocy podkradzionych od alienów, możemy zamienić się w jakiś mały przedmiot i po prostu przejść jakimś takim wąską dziurą do tego pokoju, albo możemy znaleźć gdzieś szyb wentylacyjny, albo poszukać, nie wiem, karty dostępu, jeśli drzwi są zamknięte na kartę na przykład, tego typu rzeczy. Do tego, tu podam na przykładzie. Był sobie taki pokój, który był zdaje się chłodnią na trupy. Nie pamiętam, jak to się nazywa. Kostnica, o! Kostnicą. I widzę w nim, ale tam fajne rzeczy leżą, więc w sensie przez okno, no nie? Ale drzwi są zamknięte na kartę. I sprawdzam sobie w komputerze, kto może mieć tę kartę do tych drzwi. No ten gość. Jest martwy. Gdzie jest? W kostnicy, w środku. Co ja mam zrobić? Doczytałem się w mailach, że jeden z robotów co o w pół do każdej godziny wchodzi do kostnicy, ponieważ nie wiem, tam zgarnia jakieś rzeczy z niej, czy coś takiego. Więc okej, okay, można poczekać, aż on będzie wchodził i wejdę za nim wtedy. Ale można też na przykład, tam są szyby, tylko że są szyby z kratami, nie? Więc można wybić szybę, zmienić się w jakiś, nie wiem, kubek i przez te kraty się przysmywnąć jako mały przedmiot i z powrotem zmienić się w człowieka. Ale najlepsze, co ja znalazłem, to jest Wybić szybę, zmienić broń na takiego nerwgana, na taki dosłownie, to jest kusza na e, takie piankowe strzałki i strzelić w guzik otwierający drzwi z drugiej strony. To byłem tak dumny z siebie, kiedy to wymyśliłem, e, że e, tak, jakby po prostu spodobała mi się bardzo ta zagadka ze względu na to, jak bardzo różnie można do niej podejść po prostu. A, no i oczywiście, gdybym miał wpakowane tam milion punktów w siłę, to mógłbym po prostu wywalić drzwi z zawiasów. Bo tak. Fajnie, bardzo bardzo to lubiłem w Dishonored też. I w sumie w tak, tak. szoku też, że mm. e, większość rzeczy mogłeś zrobić na kilka sposobów. No, no, to jest e, naprawdę, naprawdę fajne i po prostu lubię e, gry Arkane za to, że są skonstruowane w taki sposób, że. I też fajne jest, bo granie mówić tego na talerzu. Okej. Okay zdobądź tę kartę, nie wiem, a właśnie, Jeszcze teraz dopiero wpadłem na to, pewnie można by wziąć te telekinezę i po prostu przyciągnąć tą kartę do siebie przez te okno, jeśli by się chciało bardzo. Pamiętam myślę, w, myślę, że w no. Dishonored była, można było zrobić tak, pamiętam jest masa filmików jak ludzie tam yy, robią hałas, żeby strażnicy w nich postrzelili, po czym oni zatrzymują czas, wchodzą w ciało tego strażnika, ten strażnik idzie na tor swojej własnej kuli. A, no jasne. No. A najśmieszniejszy filmik z Dishonored i pewnie w preju też można zrobić coś podobnego, był no. taki, który pamiętam, że kiedy jakiś strażnik usłyszał hałas, mhm. to obracał się w kierunku hałasu i robił krok do tyłu. A większość tych strażników miała za zakodowane, że po zrobieniu całego obszaru, bardzo często szli gdzieś na krawędź się wysikać. Aha. I po prostu wiesz, podchodziłeś do nich blisko i uderzałeś e, w, sztyletę, tak, tak. w w coś ciężkie, na przykład w podłogę. No ale tak. się w tym momencie odwracał i robił krok do tyłu. Tak, tak. Śmieszne. No ale tak. E... Co jeszcze? A, jedna z fajnych broni jest takie działko na klej i mm -hmm. za pomocą tego można budować sobie na przykład takie podesty, po których wchodzi się w normalnie niedostępne miejsca, nie wiem, gdzieś pod sufitem i tam często można znaleźć coś, czego normalnie by się nie znalazło. To jest bardzo fajne też. Mm. Swoją drogą, znalazłem screenshoty, zaraz wam wrzucę jak to wygląda w grze. Nie, tu. Tutaj. Tak wygląda taki, o właśnie macie, że postać i macie w, w, jakby wypełnioną e, kartę postaci. D&D? No. No. A... I różne postacie mają różnie też rysunki z nie są wszystkie mm -hmm. takie same, tylko jeden, jeden gość narysował go kredkami i tak dalej, i tak dalej. Jest bardzo spoko, bardzo mi się to podobało. Bardzo fajny easter egg. Tak, tak, bardzo przyjemny. No, ale ogólnie polecam Preya jako... Jest po prostu w takim cieka ciekawą, bardzo opartą na systemach grą. Jeśli <śmiech> lubicie takie rzeczy, ja na przykład bardzo lubię, tak polecam Hej. po prostu. Jak przejdę Apexa, to zagram. <śmiech> No no Preya to, a jak z wymaganiami Preya w ogóle nie powiedz. Wiesz co, on działa lepiej, z tego co pamiętam był chyba jakiś tam fundowany przez AMD trochę, więc pewnie lepiej działa na AMD, ale ogólnie i piątka, 8GB GTX 660. Jak chodził ci ten, y... Wiedźmin trójka to Prey też pewnie bez problemu. Aha, ok. Sounds good for me. No. To dalej. No dobra. No to dobra. lecimy, druga kolejka, nie? No dobra, no to, to ja tradycyjnie muszę coś mackowego wrzucić. No jasne. Jako poniekąd Cthulomaniak. I tym razem jest to książka Edwarda Lee pod tytułem Zgroza w In hmm. Tutaj może już wam się z czymś kojarzy. Zgroza w Danwich. Oraz y, horror w Insmów. Widmo nad Innsmouth, tak, no. Oh, no. dokładnie, i to jest książka, która jest holdem dla Lovecrafta eee, i właśnie bardzo mocno nawiązuje do, do Widma nad Innsmouth, mm -hmm. ponieważ na czym polega? Polega na tym, że w roku 1969 Foster Morley, e, bogaty jak cholera antykwariusz, to nie ma nic lepszego w życiu do roboty niż wydawać hajs i być fanem Lovecrafta. Jeśli mhm. sobie kurczę. No Lovecraft, jak, jak pisał te książki, to on tak w te różne miejsca, chyba sobie jeździł i ten, nie? Tak, tak gdzieś się dowiedział. No to bym tak wyruszył jego śladem i zobaczył. No i właśnie wyrusza w stronę gdzie on tam wyruszał, w stronę e Massachusetts. Mhm. No i po drodze coś go tak zaciekawiło, wysiadł z autobusu i, i normalnie kółowka zaczął udzieć się shit. Eee, kurczę, Czyli... co można powiedzieć o tej książce, żeby z dużo nie spojlować. No... Może tak, czy jest długa? Nie, jest bardzo krótka, spisana ba, taką kobylastą, czcionką i ma 200 stron, ale ona jest większa A, niż okay. w książkach placzeta. No to, czaję, czaję. to jest okay. bardzo duża. Książka. Czyli taka I do, do przeszkania no. na szybko. Tak, jeszcze. mi to zajęło przeczytanie tego no, z jakieś 3 dni jakichem autobusa nie? A no tak, no tak okay. Także tak, szybko się to czyta mm -hmm. e, Jak to wygląda konstrukcyjnie? Tak, bo Edward Lee ogólnie wysłynie bardziej z mocniejszych książek mm -hmm. Jednak i co bardzo fajnie się wiąże z tym co chciał zrobić tu Bo to jest jednak nawiązanie do Lovecrafta Czyli takie właśnie mm -hmm. tajemniczość mocna, nie? Że gościu mhm. przyjeżdża i coś zwraca jego uwagę. No ale dlaczego mhm. tak się dzieje, to nikt nie wie i nikt mu nie umie wytłumaczyć, no bo tak zawsze było. E, mhm. i, i, I tak w zasadzie to się podoba toczy, ale w nożeniu do mhm. już się zaczyna właśnie dzieje coś złego. No już rzu, rzućmy ten, no nie wiem, jakiś trupa czy coś, no to nie jest powiedziane, że, że jego widok tak spowodował u mnie, że odwróciłem się napięcie i głośno wyschnąłem. Mhm. Tylko jest po prostu napisane, że głowę miał tu, rozczłonkowany był tak, nie? Aha, okej. Okay. Także tak, pozwala sobie na więcej niż Lovecraft, to na pewno. Co fajnie się wiąże właśnie z, z tym połączeniem tu, z, z tej tajemniczości, ale z drugiej strony jak coś się dzieje to, to mówi wprost, nie? Mhm. Mm e, zwłaszcza, że ta zagadka tutaj obecna jest taka dosyć powiedziałbym, no, prosta, tak? jest ba Bardzo Lovecraftowa, ale nie w te takie klimaty nie wiadomo jakiej tam siły potężnej, tylko takiej ludzkiej mhm. może trochę za bardzo za, za, zakołowałem wokół tematu, ale ale mniej ja, powiedz on też, bo, bo wspomniałeś, że pisze tak bardziej bardziej szczegółowe opisy niż Lovecraft, ale dalej jest to utrzymane w takiej konwencji pulpy? czy, czy nie? Mm, a co masz na myśli na co konwencji pulpy? no wiesz, że tak no, że tak jak masz na przykład opowiadania palpowe Lovecrafta, nie? Że o, mhm. wszystkie są na to samo kopyto, wszystkie mają ten sam schemat i tylko, nie wiem, zmienia się nazwa miasta i, i nazwisko bibliotekarza. Powiem tak, no poproszę jeszcze drugą książkę, ale jeszcze nie, nie zacząłem czytać. Wydaje mi się, że tak, że gdybym miał pisać w tym stylu, to na pewno by się w końcu w jakiś jeden schemat wciągnął i by tak pisał na jedno kopyto, także... Tak, to jest bardziej taka książka na raz bym powiedział. E, hmm. Co do palpy Przelaki, no na pewno właśnie jest ten taki bohater, mówię, nadziany Bugwijak. Także on we wszystko rzuca pieniędzmi, nie? O, to znaczy jest, zobacz, tutaj, tutaj informacje... nie, chodzi mi, nie chodzi mi tutaj o fabułę, tylko o sam sposób pisania, nie? Bardziej. Czyli, czy to też to jest taki, to... jest taki, wiesz, lekki i, i trochę, trochę naiwny, że tak powiem. Jest bardzo lekki mi powiedział, co do naiwności to na pewno tak, główny bohater jest taki w stylu, jestem strasznie bogaty, aczkolwiek nie wiem co robię ze swoim życiem, nie? Także znajduję sobie jakąś osobę i on uznaje, że o to jest osoba z którą chcę porozmawiać, I jak nie chce ze mną rozmawiać to rzucam w nią pieniędzmi i, i znowu będę porozmawiać. Także, także on tutaj nie ma żadnych problemów pod warunkiem, że, że, że pieniądze rozwiązują mu problem. Czyta się fajnie, jest śmiesznie podzielona ta książka, bo nim ma cztery rozdziały, ale to jest tak, że jeden rozdział ma 100 stron, drugi ma 10 i tak w sumie nie wiadomo po co on wpisał te, te rozdziały. No i w czwartym, że tak powiem, jest to takie no wiadomo rozwiązanie tej, tej kwestii wszelaki, o co tutaj chodzi ten. Jest tam bardzo dziwne Lovecraftowskie cameo, które z jednej strony jest zrozumiałe, no bo to jest w sumie hołd dla Lovecrafta, ale z drugiej strony tak człowiek patrzy, tak serio jeszcze to musiałeś tutaj wrzucić. Znaczy mnie na przykład bardzo śmieszy jak e, tworzone jest cokolwiek e, z mitami katulu, wykorzystując na przykład jakaś planszówka i, i zawsze mm -hmm. jako na przykład jedną z figurek jest e, Lovecraft No... <śmiech> <śmiech> to, po, powiedziałbym, że bardzo blisko trafiłeś, nie? No, tak myślałem a czy to jest tak. chyba taka niepisana zasada, że jak wykorzystujesz to ten, ten świat, to musisz go wrzucić po prostu do... Tak, a aczkolwiek to, był, to wiesz, no, o ile on jest w całym zasadzie mm, tłem fabularnym tutaj, tak, no bo gościu jedzie jego śladami, czas pyta, czy on to był, czy on robił to, a czy macie jego zdjęcia, nie? Mhm. I tak jeszcze na koniec nagle, no dosłownie, no, dosłownie akurat wychodzi z szafy, to jest już takie no, szczerze? To już wygląda jak taki brak pomysłu na zamknięcie klamry, aczkolwiek jak się przystało te 180, to się przebuleje ostatnie 20, nie? Mhm. No i jestem, że tak powiem, już ta ostatnia, ostatnia strona faktycznie jeszcze rzuca taki fajny smaczek, który przynajmniej poprawia jakiś ten niesmak po, po 19 przedostatni. Mhm. Także poleciłbym, jeśli naprawdę gdzieś traficie, czy coś, czy w bibliotece, czy, czy na jakiejś taniej książce, tak najbardziej. Pisze, gość pisze trochę jak. Kurczę, jak się nazywa ten autor kryminałów, znaczy kryminały, trillery bardziej, o takim gościu, co jedzie od miasta do miasta, jak mu się ubranie zużyje, to po prostu wyrzuca, kupuje nowe. się tego autora? Nie kojarzę nawet tych książek. Nie, nie, szczerze mówiąc. To, to, kurczę, musiałby znaleźć nazwisko, ale on w niektórych kręgach chce zrobić, że właśnie taki, jako pokazany, że właśnie książek dla mężczyzn, nie? Aha, Z okay. gości, który przejmuje się, że niczym się nie przejmuje, tylko tym, żeby jego ekspreso było w idealnej filiżance, nie? Espresso. Bo in... Espresso, bo inaczej jest albo za zimna, albo za gorące i w ogóle dlaczego ktoś mu w kubku zrobił kawę, nie? E, brzmi jak James Bond. Troszkę. <laughs> ale kurczę. James Bond też jest pulpą, więc. No. no to w takim razie to jest palpa, to, to, to co czytałem tutaj. No. Nie, nie do końca znajduje się już w schematach, nie? Co, co już jest, co nie jest. Ale tak, tak, to, to jest właśnie ten sposób. Nie? Nie. Ja no okay, nie tak. wiem co mogę powiedzieć, poradzę. To jak w jest, książkach <laughs> jesteśmy, to ja jestem na finiszu trylogii Williama Gibsona, trylogii ciągu, czyli Neuromancer, Count Zero i Monaliza Override, taki jest mm -hmm. tytuł oryginalny, polski to jest Neuromancer, Grafzer oraz Monaliza Turbo. co, no. so Jednak kiedy odkryłem, że w oryginale nazywa się Override, to jakoś bardziej mi to siadło. Ogólnie e, dla tych, co nie wiedzą, e, a z Tobą wiem, że salem już o tej, o tej książce gadałem, no. To jest Cyberpunk. To jest w sumie podwalina Cyberpunku. Jeden z pierwszych napisanych, ponieważ Neuromancer powstał no. bodajże w 80 roku. Tak, Neuromancer, bardzo, gdyby, bardzo znany zresztą. Jak gdyby ta, ta książka stworzyła cały, cały nurt Cyberpunku. Mm. E, czyli mamy niedaleką przyszłość. Państwa nie istnieją. Istnieją duże korporacje. E, duże korporacje rządzą światem. Duże korporacje sprawiają, że. E, Zatrudniając się u nich, wszczepiałem się na przykład e, chips z bombą, żebyś nie mógł zmienić firmy i pracował do niej do zaslanej śmierci. Do tego mamy rozwój internetu, mimo że właściwie to nie jest internet, to jest coś obok internetu, ponieważ kiedy Gibson pisał ten, te książki, internet jeszcze nie istniał, więc istnieje takie dziwne coś, co myśmy, my możemy uznać za internet, czyli Matryca, w którą łączysz się przy pomocy czegoś w rodzaju Google VR, i mm -hmm. co wciąga twojego ducha w sieć i możesz sobie szperać. Oczywiście ludzie, którzy szperają, to są boje, a ludzie, którzy za pieniądze mordują, to są uliczni samurajowie, i parę innych takich Was. śmieszków, kecheszków, śmieszków, klasycznych nazw. E, oczywiście, e, wędrując po tym internecie, natrafiasz na e, dane, które są łatwo dostępne, ale najczęściej są blokowane przez LUD, e, po angielsku ICE. To, jest, mhm. e, to są programy. E, zaraz znajdę tylko tłumaczenie oryginalne, żeby. żeby... Ice Neuromancer, ponieważ to, to jest Intrusion counter Measurement Electronics, mhm. a, po a po polsku to jest lód pochodzi od lodu, czyli log logicznego oprogramowania defensywnego. Mhm. Bardzo ładnie wybrnęli. Tak, to tak, są tak, programy antywirusowe, są. czy tam programy antyhakowe? Mhm które y, potrafią na przykład, kiedy ty łączysz się z nimi, one łączą się z twoim mózgiem i na przykład przepalają ci neurony mm. i na przykład możesz to przeżyć, bo możesz y, przeżyć śmierć kliniczną, ale na przykład y, nie możesz potem się w ogóle podłączyć do sieci albo jesteś sparaliżowany mm -hmm. i tak dalej. No ogólnie, ale wracając, to jest trylogia. Więc ma jakieś części wspólne. Częścią wspólną trylogii jest to, że dzieje się w tym samym świecie i następuje tam przyczynowość, w sensie to, co dzieje się w jednej książce, z jedną pulą bohaterów, ma jakiś impact na część drugą, która też ma jakiś bohaterów, zupełnie innych niż ci w pierwszej, i których efekt ma impact na trzecią część, w której też mamy pulę bohaterów. w świat dysku? No nie, bo w świecie dysku się tam na przykład Vimes pojawiał, nie? No tak, tak, ale to co Wiem. się powiedzmy działo z danymi postaciami, czy jak były wprowadzone, to tam w projekt książkach gdzieś to było widoczne w kolejnych... Tak, tak. No, tak, trochę tak. tak. Co jeszcze? Fajne rzeczy są, że tutaj, tak samo jak w wspomnianym przeze mnie wcześniej Dirku Gentleman, na początku mamy po prostu trzy randomowe osoby, najczęściej, które są rozdział po rozdziale pisane, co one robią. Mhm. Gdzieś tak w połowie danego tomu znowu to wszystko tak skaskuje na swoje miejsce i nagle wszystko nabiera sensu, nie? Mhm. Że jest to tak y, bardzo sensownie zazębione. I to są te rzeczy, które mi się podobały. Teraz przejdźmy, co mi się nie podobało. To, co już w Tobie też salem pisałem. Książka y, w moim odczuciu, może to jest też wina tłumaczenia, ale też napisana jest w bardzo archaiczny sposób. Jest, y, ponieważ jest dosyć stara i wiele rzeczy po prostu y, to on musiał wymyśleć, a nie wykorzystać to, co istnieje. Wiele rzeczy jest y, napisanych bardzo y, zaowalowanie, mhm. w zaowalowany sposób. Na przykład, e, wiesz, mamy, mamy internet, do którego tak każdy może się podpiąć i wędrować w nim. Mamy tam jakieś sieci y, neuroprzekaźników zamiast telewizji. Że wiesz, zakładasz gogle VR i wcielasz się w, w ciało aktora i możesz przeżywać jego przygody na milion różnych sposobów mhm. i tak dalej, i tak dalej. A z drugiej strony masz na przykład softy, które są sprzedawane na płytkach scalonych, które musisz sobie wpinać kostkami do, do mózgu, żeby, żeby zadziałały. To pozwolę sobie wtrącić, że, że tak przeglądam przy okazji i tłumaczeniem zajął się Piotr Holewa, czyli też właśnie ten dosyć orientowany, powiedział, tłumacz, który przetłumaczył cały cykl dysku, o którym przypadkowo wspomniałem wcześniej I tam także możliwe jest to, co mówisz, że problemy tłumaczenia są bardziej związane z trudnością tej książki w takim bardziej sposób I coś, co mnie y, strasznie irytuje, to taka naleciałość z lat 80. którą często natrafiałem w książkach z tamtego okresu mhm że każda rzecz jest opisana w sposób taki, że jest podane, co to jest oraz jakie to jest firmy. A, tak. W sensie A, na, na przykład tak. e, główny bohater, nazwijmy go na potrzeby mojej powieści, John, nie? Mhm. John wszedł do restauracji, e, swoje kroki skierował w stronę czarnego automatu Brown, Nalał sobie y, intensywnie pachnącej y, kawy Cibo y, tak, tak, do filiżanki Ikea, nie? Mhm. Przeszedł parę kroków, zadzwonił jego telefon Motorola, y, więc go więc odebrał. zatrzymał swoje kroky. I... Tak, zatrzymał, mhm. y, zatrzymał się, spojr... o, odebrał telefon, po czym spojrzał na telewizor Sony, na którym właśnie leciały wiadomości, nie? Mhm. I Później, w późniejszych tomach, w trzecim tomie już to, tego praktycznie nie ma, widać, że się zreflektował, ale pierwszy tom był dla mnie strasznie ciężki właśnie z tego powodu, że to było praktycznie każde zdanie było tak pisane. O bohater spojrzał, wziął pistolet marki takiej, wycelował do gościa, yy, który stał na tle telewizora marki takiej, a... Trzeci koleś dubał sobie w zębach wykałaczką firmy tej i tej, zrobionej z drzewa takiego i takiego. No, szybko się czyta. No właśnie nie, to, to, to strasznie mnie odbijało od tego. Strasznie pierwszy to strasznie wolno mi się czytało, drugi przeleciał bardzo szybko. No i trzeci też się rozkręcił. Nie wiem, ja mam przypadłość wielkich liter, także jak czytam właśnie co, coś takiego, to wszystkie imiona nazwiska firmy, czy ten tu nie zapamiętuję, bo są z wielkiej litery. <laughs> I sądzę, że przesta też bym... ale Bo tak myślę, myślę i na pewno przeczytam to w najbliższej trai, nie, Bardzo mm -hmm. mnie zachęciło zresztą yy, słyszałem wcześniej o tej książce, bo to jest y, też dobrze kojarzę ten cykl właśnie, że faktycznie ci cyberkowoje czy coś tam, jeśli jak są opisy, to one są właśnie takie w stylu, nie wiem, hackermana, tak? Że, że, że surfują po tej tej cyberprzestrzeni. Mm -hmm. to znaczy masz yy, to trochę. Nie wiem, czy grałeś w... albo RP, RPG-owego, albo komputerowego Shadowruna. No, no, no, no, no. no. Z, tam jest chyba najlepiej tam. opisane, w sensie, e, kiedy w e, jest napisane, że oni surfują po sieci, to tak jakby e, oni fizycznie... Surfowali, znaczy, tak. To ee, przenoszą, się do, wiesz, do nie, przenoszą się do, miasta, które wygląda tak samo jak miasto, w którym się znajdują, tylko wiesz, tam gdzieś jakieś ee, krzaczki Matrixa latają, nie? Rozumiem. Na tej super zasadzie. Super to na przykład, tak, e, trochę to przypomina, znaczy ja to sobie wi wizualizuję trochę tak, jak e, był kiedyś taki bardzo stary film Disneya Tron. Mm -hmm. nie, nie wiem, czy kojarzycie, tak. tam, tam było bardzo dużo neonów, jakieś właśnie takie pojedyncze neonowe linie, no to bo tam chyba głównego bohatera też ciągnęło do, do cyberswiat. Tak, było jeżdżenie po tej siatce w 3D. Tak, i to jest właśnie chyba, chyba tak, tak w książce jest przedstawiane właśnie surfowanie po sieci, nie? Że oni zakładają, e, że oni zakładają po prostu, wiesz, e, e, takie e, nie diody tylko takie przylepce, jak, wiesz, jak, jak masz na przykład echo serca. Aha, takie. Tak, y... Nie elektrody. wiem, jak to się... Tak, elektrody, właśnie. Brakło mi słowa, że przyklejają takie, takie elektrody sobie, wiesz, tam do czoła, do, do dłoni i tak dalej, wciskają guzik i nagle ich wciąga w cyberprzestrzeń. Mhm. Nie wiem, jeszcze bardzo mi się podoba, że trącę opis tej drugiej książki, tak? Grab Zero. Mm -hmm. Jest pierwsze zdanie. Turner, Niezależny Cyberwiedźmin. <śmienicza> Czy to jest to ogniwo pośredniczące. Eee, Ach, tak, tutaj Piotr Kolewa, chyba dopiero w późniejszym czasie sobie pozwolił na taki heheszek, <śmienicza> Bo kolej zajmuje się Cyberwiedźmin w świecie trylogii ciągu. Zajmuje się wyciąganiem ludzi z macek korporacji. W sensie, jeżeli chcesz zmienić firmę. Musisz się zgłosić do cyberwiedźmina, ponieważ, tak jak mówiłem, jak się zatrudniasz do firmy, to na przykład wszczepiają ci bombę do mózgu. I ten koleś po prostu macie wyciągnąć z firmy, zanim ochrona się skapnie i naciśnie guzik. Żebyś zdążył przed tym wylądować na stół operacyjny i żeby wyciągnęli ci tą bombę i zaaplikowali bombę innej firmy. No, bo tak jestem szczerze zachęcony i na pewno w najbliższym czasie sięgnę pod książkę. No i to właściwie tyle, co, co z mojej strony odnośnie tej książki, zostałeś ty, Salem. Znaczy, ja bym szczerze mówiąc skończył Myślę, że zostawmy Slay the na następny raz po prostu. Ale to pozwolę sobie jeszcze na dorzucenie, no. że oczywiście ten autorem, o którym myślałem, był Lee Child, czyli twórca Jacka Richera. A. Nie wiem, czy to jest życie, bo też mm -hmm, był film tak. z Tom Cruise'em i to właśnie to jest ten bohater z super superamerykańskich. Okay. nie potrzebuje prać ubrani. Dobra, Jack Richard już mi coś mówi. Ten. E, no dobra, no, no, no. To... Kończymy. Myśl, Myślę, że to tak, <grymne> To byli dla Was Trzej Muszkiterowie, czyli Atos Portos i Aramis, a tak naprawdę Mateusz Siwiński, Kamil tak, Domczyszył, Oskar Machnowski, a to był nasz ósmy odcinek podcastu. Do zobaczenia tak. następnym razem, czy tam raczej do usłyszenia. No, na razie. Na razie, cześć.